teraz jakie zebrałem dowody na to, że nabiał jest rakotwórczy? Nabiał zawiera hormon wzrostu IGF, który prawdopodobnie podczas pasteryzacji ulega jakiejś tam degradacji, ale nie do końca, więc w jaki sposób dostarczamy sobie ten hormon wzrostu IGF? A ten hormon wzrostu IGF jest łączony z tym, że wzrastają też ładnie nowotwory i organizm nie potrafi sobie z nim radzić. Ale nawet jeśli hormon wzrostu IGF byłby zniszczony przez pasteryzację, no to kazeina i białka w mleku i mięsie pobudzają nasz hormon wzrostu IGF, żeby organizm się za bardzo rozrastał, głównie tył ale też hormon wzrostu powoduje, że nowotwory się świetnie rozwijają, czyli białka wysoko skondensowane, które zakwaszają organizm, a w środowisku kwaśnym, beztlenowym nowotwory się rozwijają o wiele lepiej, bo nowotwory potrzebują środowiska beztlenowego i zakwaszenie idealnie temu sprzyja. Plus to, że białka powodują oczywiście wzrost. Pierwszym dowodem jest fakt, że są tak zwane karzełki z zespołem Larona. To jest taka choroba, która sprawia, że to są bardzo niscy ludzie, dlatego że oni posiadają dość duże stężenia hormonu wzrostu, ale on jest nieaktywny i dlatego są tacy mali. Ci ludzie po dokładniejszych badaniach nie chorują na raka i cukrzycę. Czyli w momencie, kiedy hormon wzrostu jest bardzo niski, widzimy, że nie ma nowotworów. Co już bardzo pokazuje, jak... Hormon wzrostu IGF, który działa zbyt nadmiernie w organizmie, wpływa na rakotwórczość. No bo ci ludzie nie chorują na raka i na cukrzycę. Prawie nie chorują, nie? Tam może są jakieś minimalne ilości tych osób. W rodzinie ludzie, którzy nie mają zespołu Larona, chorują normalnie jak reszta społeczeństwa, w takim samym stopniu. Wielu z tych tam krewnych od tych zespołem Larona ma raka, ma cukrzycę, a ci nie. Potem większość nowotworów rozwija się lepiej u ludzi wysokich. To już jest potwierdzone, zrobiono badania, u Azjatów jest niższe i tak dalej. Czyli tak zwani ludzie, którzy mają wysoki wzrost, czyli hormon wzrostu u nich działa bardzo mocno, to są tacy chorzy ponad dwumetrowi ludzie, ci przeciętnie żyją 40 lat, wykańcza im się serce, umierają na serce, umierają na nowotwory i tak dalej. Czyli bardzo duża ilość nowotworów u ludzi, których ten hormon wzrostu IGF działa nadmiernie. Zresztą wiadomo, że ludzie z powodu spożywania dużej ilości nabiału rosną jak na sterydach. Polacy w przeciągu ostatnich 130 lat kilkanaście centymetrów urośli. Inni też, Holendrzy i tak dalej. Skandynawowie są jednymi z najwyższych i mają jedno z najwyższych spożyć nabiału. Także znowu ten hormon wzrostu powiązany z białkami i hormonem wzrostu IgF, który jest w mleku, pokazuje, że jego nadmiar powoduje nowotworowość. Trzeci, w Japonii wykazano, że te dziewczynki, które miały szybciej miesiączkę, w o wiele większym stężeniu chorowały na raka piersi. Szybsza miesiączka wynika z tego, że faktycznie w większych miastach ta dieta zachodnia amerykańska w Japonii przyszła, jadły te kobiety więcej, mięsa i nabiału i u nich miesiączka przyszła szybciej. No i wiadomo, im szybsza miesiączka, tym Większe są napięcia, te takie damsko-męskie w organizmie kobiety i te piersi są bardziej obciążone, no i łatwiej tam się nowotwór wytwarza. Nie? Także widzimy, że znowu mięso i nabiał wpływają na nowotwór piersi. Nie? To też jest jakby taki syndrom wskazujący na rakotwórczość tych produktów. Potem niskie występowanie raka u mieszkańców Wyspa Okinawa, gdzie się zazwyczaj w diecie tradycyjnej tego nabiału nie spożywa. Mniejsze też występowanie nowotworów u adwentystów dnia siódmego, którzy najzdrowsze wyniki mają ci adwentyści, którzy nie jedzą w ogóle mięsa i nabiału, czyli weganie. Potem bardzo nędzne wyniki są u Mongołów i innych, którzy jedzą bardzo dużo mięsa i nabiału. Tam dziesiątkuje ich rak wątroby, rak żołądka. Tam to jest po prostu plaga w tych krajach. I też mizerne wyniki są u ludzi, którzy przestrzegają tradycyjnej diety mieszanej mięsto nabiałowej z roślinami, dużo raka, dużo chorób serca itd. Wszystko to wskazuje na to, że nabiał nie jest preferowanym źródłem pokarmu dla człowieka. Bardzo łatwo jest zastąpić mleko koktajlami z zieleninem. Koktajle można robić z bardzo wielu rzeczy. Czy to z pokrzywy, z miszka lekarskiego, z rukoli, z jarmużu, z koperku. Znatki pietruszki. Jeżeli by społeczność przestawić na dietę wegańską, to ja myślę, że tych roślin by wykryto w przyrodzie tysiące. Jak policzono, to 99% pokarmów na świecie to jest pochodzenia roślinnego, a tylko 1% od zwierzęcego. Także jeżeli produkty od zwierzęce stanowią problem pod wieloma względami, jak już mówiłem, zdrowotny, moralno-etyczna degradacja, ekologiczne zniszczenie, ekonomiczne problemy związane z tym, że chów zwierząt jest droższy, no bo zwierzę większość energii, którą strawi w pokarmach, zużyje na życie własnego organizmu. Tylko niewielki procent jest na wytwarzanie jajek i mleka. Także ekonomia, ekologia przemawia za nami, etyka przemawia za nami i zdrowie przemawia za nami, aczkolwiek tutaj w przypadku zdrowia trzeba jeszcze pewne elementy wiedzy dopracować, aby móc całemu społeczeństwu zaproponować przekształcenie tej diety na tą dietę zdrowszą, wegańską, musi być większa wiedza, większe badania. Teraz te badania są bardzo mocno torpadowane przez korporacje mięsno-nabiałowe, niszczone, są fałszowane wyniki, są tworzone badania pod ich tezy. Nałogowcy mięsno-nabiałowie robią wszystko, by ukryć fakty. Oni nawet ukrywają fakty, że produkcja chowu zwierząt jest bardzo degradująca dla środowiska. Przecież to są zwykłe matematyczne liczby. Bo w przypadku zdrowia mogą kręcić, że to nie mięso i nabiał powoduje choroby, ale na przykład oleje rafinowane, gluten, substancje fitynowe i cukier. I tak mogą zmyślać, I nie tak mogą udawać, że mięso i nabiał to są produkty przyrodzone, zdrowe dla człowieka, wręcz niezbędne. Bez żelaza chemowego, bez białka zwierzęcego, bez wapnia z mleka. Człowiek nie ma szans na przetrwanie według ich relacji. Natomiast niezdrowe mają być cukier, oleje rafinowane. Można się zgodzić, że cukier i oleje rafinowane są niezdrowe. Nie można jako alternatywy podawać boczku i smalcu i skwarków. Co do zdrowia? No to wiadomo, że tak, weganie mają niższy cholesterol, o wiele niższy niższe ciśnienie krwi, niższą wagę ciała, większe spożycie warzyw i owoców, które mają substancje antynowotworowe. Zazwyczaj dbający o zdrowie weganie nie palą i nie piją i nie mają ryzykownych zachowań seksualnych. Jakby to zebrać, to według Światowej Organizacji Zdrowia weganie w 94% mają niższą zapadalność na przedwczesną śmierć z różnych powodów. Właśnie naciśnienie powoduje bardzo dużo tytoń. Podwyższony cholesterol jest odpowiedzialny za kilkanaście procent zgonów. Tego weganie nie mają, więc powinni żyć zdrowiej. Tylko w przypadku wegan obecne statystyki są nie do końca jeszcze właściwe, bo weganizm jest prześladowany przez większość mięsożerną. Mówi się na wegan dziwoki i tak dalej, obraża się, znieważa się wegan i wiele osób się boi przechodzić na weganizm. I zazwyczaj na weganie przechodzą tylko ludzie tacy schorowani, słabi, dla których to jest ratunek przed śmiercią. Po prostu ta dieta najzdrowsza jest w stanie sprawić, że oni jeszcze przeżyją. Więc ci słabi, schorowani ludzie, którzy by poumierali, oni potem na tej diecie przeżywają, żyją w miarę zdrowo, aczkolwiek ich wyniki zdrowotne przy takim, można powiedzieć, słabym organizmie nie będą jakieś cudowne. I oni nam zaniżają średnią, jeśli chodzi o długość życia, tam tylko te 9-11 lat jest podawane dłuższego życia, no to jest nic. Oni nam też zaniżają, jeśli chodzi o kwestie nowotworów, itd. Tak po tym, jak weganie jedzą marketowe syfy, nie dbają o to, żeby unikać chemikaliów, no to też będą chorować na nowotwory. Potem jeszcze mm, wielu wegan przeszło tylko ze względów etycznych, ze względów na obronę praw zwierząt, itd., tak i nie bilansują tej diety. Przerzucają się ze schabowego na chrupki i coca colę i oni też zaniżają średnią. Piją alkohol, spożywają narkotyki, palą papierosy. To no tacy weganie niestety zaniżają średnią. Czyli prawdziwą średnią weganizmu mogliby wytyczać tylko ludzie, którzy są zdrowi, silni. No nie brakuje takich. Aleksej Wojewoda, człowiek, który ma taką siłę, że oni się tam na ręce siłują, no to on jest jednym z najlepszych na świecie. Scott Jurek, jeden z najlepszych sportowców, ultramaratończyków. Ponad 200 km gdzieś na jakichś Saharach. Wielu zawodników nie jest w stanie dokończyć tego biegu. Wiele tych maratonów on wygrywał. I jak mówi, dzięki weganizmowi osiągał takie wyniki. No 200 kilometrów, no to to już naprawdę są spektakularne osiągnięcia właśnie dzięki diecie wegańskiej. Na diecie wegańskiej Karl Louis, jeden z największych sprinterów na świecie, osiągał najlepsze wyniki. Potem niejaki Patrick Babumian, nie wiem czy dobrze wymawiam to nazwisko, z Niemiec, strągmin z Niemiec, na diecie wegańskiej pobijał rekordy Guinnessa, jeden z silniejszych osób. Także jest dużo sportowców wyczynowych z najwyższej półki, dużo aktorów, dużo muzyków, artystów. To przełamuje stereotyp weganina anemika. On został zbudowany przez propagandę na nabiałową może przez jakieś błędy na diecie, kiedy... Zaczynała się odradzać ta dieta roślinna w Europie. Nie wiedziano w jaki sposób jeszcze zbilansować tą dietę. Mogą być niedobory wapnia, B12, witaminy D. No i fakt, że, że wielu wegan po prostu się odżywiał i tak syfiasto niezdrowo. Największym problemem jaki ja zauważam wegan to jest stan psychiczny. To jest zaszczucie przez społeczeństwo, wyzywanie, obrażanie, atakowanie, dziwoki, coś tam, coś tam. Tacy ludzie jakby są na margines spychani społeczny. Ta psychika ich najbardziej niszczy. Na psychice się kończy i zaczyna zdrowie, czyli zaszczuci weganie mają słabsze wyniki zdrowotne. Potem wegan, których się przez lata straszyło niedoborami białka, wapnia, żelaza, B12D, kwasami omega-3 i innymi kłamstwami, też w jakiś sposób wpływa to negatywnie na psychikę. Robili to autorytatywni dla wielu lekarze, profesorki z uniwersytetów, ze szkół. Straszyli. Więc weganin, który myśli, mam niedobory, mam niedobory, umrę, no na pewno zdrowy nie będzie. No, umówmy się, że zaszczuty weganin, znieważony, atakowany, zastraszany, i tak mający wyniki gdzieś 9 lat dłuższe, to i tak zdrowy nie będzie. Tu właśnie kwestia psychiczna musi być brana pod uwagę, że my jesteśmy cały czas pod obszczałem polityków, korporacji, większości mięsożernej, którzy nas po prostu chcą zniszczyć. Chcą nas zniszczyć psychicznie, zastraszyć, wystraszyć, zniechęcić do diety. I my tu musimy właśnie na ten aspekt zwrócić uwagę, na aspekt psychologiczny, nie dać się. Tworzyć mini społeczności wegańskie, zrzeszać się w jakiś sposób, porozumiewać, od tego jest internet i tak dalej. Tworzyć swoje poradniki, tworzyć świadectwo, pokazywać zdrowych, silnych wegan, nie ulegać tej presji, że my jesteśmy tylko jakimiś anemikami, którzy głodzą swoje dzieci, bo tak właśnie mięsożercy by nas chcieli przedstawić. Psychologicznie nie dać się sprowadzić w kozi róg. Artykuły o zagłodzonych wegańskich dzieciach powstały m.in. po to, żeby potem weganie udowadniali jaka to ich dieta jest różnobarwna, kolorowa, jak to na diecie roślinnej można stworzyć rybę wegańską po, po grecku, jakieś krokiety po grecku i zaczynają za bardzo wydziwiać, urozmaicać tą dietę, że ona, ona przestaje być zdrowa. A tak naprawdę korporacjom mięso na Białowym, tylko na jednym zależy, żeby weganie nie byli zdrowi. Bo jeżeli by się okazało, że weganie na monotonnej diecie składającej się z dużej ilości owoców, zieleniny, orzechów, pestek i tak dieta nie byłaby jakaś przeładowana, żyliby 50 lat dłużej, nie chorowaliby na mnóstwo chorób, no to każdy by koniec końców chciał przejść na dietę, gdzie może troszeczkę mniej kolorowo będzie, mniej rozmaicony sposób diety, ale będą zdrowsi, silniejsi i lepiej się będzie żyło. To by było wiele atrakcyjniejsze niż kolorowa, rozmaicona dieta i 3 lata życia dłużej, nie? I o to właśnie chodzi. Wprowadzić w kozi ruch wegan, żeby mieli dietę urozmaiceną, ale niezdrową, nie? Dieta musi wegańska dążyć do tego, żeby była jak najzdrowsza. Dieta powinna być zbliżona do diety małp, składająca się tak jak u małp z owoców, z zieleniny, z warzyw, z jakichś tam może orzechów, pestek i tam trochę gotowanych można też dodać, bo jakość tych warzyw i owoców jest słabsza niż w przypadku diety takiej małp z przyrody, nie? Te marketowe zieleniny są dziadowskie. Także o to weganie powinni zadbać, o to, żeby dieta była jak najzdrowsza. Jeśli do płuc dostarczymy tylko powietrze, to będziemy najzdrowsi, a jeżeli zaczynamy wydziwiać i dostarczać tam tytoń, jakieś narkotyki, wdychać, jakieś syfy, no to będziemy schorowani. I tak samo dieta wegańska, ona powinna być prosta, dobrze ułożona, zbilansowana, powinien być porządek, najpierw się pije wodę, Potem się je ileś tam owoców, tak żeby nie mieszać owoców z warzywami, bo to źle się trawi. Potem jakieś tam warzywa, potem można zjeść powiedzmy płatki owsiane, odmoczone ileś tam godzin, ponad 8 godzin najlepiej z sezamem, z orzechami czy z czymś tam. Zjeść takie takie owsiane, jakieś tam inne nasionka, jak pestki dyni. I potem y, jakiś na końcu, jeśli ktoś już musi, to posiłek gotowany, dobrze odmoczony, kasza, strączki itd. To jest taki porządek żywieniowy. Też ważne, żeby na przykład nie pić wody z cytryną, bo cytryna uszkadza szkliwo, a weganie muszą uważać na szkliwo, bo jedzą więcej kwasów, cukrów z owoców i warzyw. Po tym jeżeli mają niższe stężenie wapnia, no to zęby mogą się sypać, Na no zęby muszą uważać. Po owocach powinni wypłukać sobie wodą z sodą oczyszczoną w małej ilości, tam powiedzmy jedna łyżka, trochę soli też można dodać, takiej morskiej, jodowanej. Wypłukać tym zęby, żeby mieć zdrowe zęby. O zęby muszą weganie dbać, to na pewno. I zęby umyć miękką szczoteczką 3 godziny po zjedzeniu ostatniego posiłku. Tak, żeby zęby zdążyły się odreagować, żeby szkliwo, które jest tam powiedzmy trochę zmiękczone, utwardziło się i w ten czas można delikatnie zęby umyć sztoteczką. I taka prosta dieta, bez cudowania, bez wydziwiania, bez przebarwiania, będzie tak jak powietrze dla płuc. W ten czas będziemy zdrowsi, będziemy żyli dłużej. Jeśli jeszcze też zadbamy o zęby i kości poprzez odpowiednią ilość wapnia, krzemu, boru, magnezu, witaminy C, to zresztą na tej diecie występuje spontanicznie to będzie wszystko jak najbardziej ok. Nie dać się zapędzić w kozi róg, że ta dieta musi być niewiadoma kolorowa, że my nie głodzimy swoich dzieci, nie katujemy, to pokażemy tysiąc różnych wegańskich posiłków i To jest błędna ścieżka, nie dać się zapędzić w kozi róg. My wygrywamy tylko i wyłącznie jednym, wyższą jakością zdrowia. Jeśli będziemy żyli 50 lat dłużej, jeżeli nie będziemy chorowali na różne choroby, i nasza dieta też nie jest aż taka niekolorowa, no bo warzywa, owoce mogą być tysiące odmian. W przypadku, kiedyby się dieta roślinna rozwinęła na świecie, no to można by jeszcze wyciągnąć tysiące różnych owoców, które by spopularyzować warzyw i to by było jeszcze bardziej kolorowe. Aczkolwiek bardziej monotematyczne posiłki i tak dalej są mile widziane. I w ten czas, jeżeli będziemy wygrywać poważnie zdrowotnie, poważnie zdrowotnie, no to to będzie kropka nad i. No bo przeciętny tłum, który jeszcze kilkadziesiąt lat temu nasi dziadkowie z Europy kopcili się nawzajem w obozach koncentracyjnych, ma gdzieś w nosie etykę. Jego nie interesuje, co się dzieje na fermach i rzeźniach, byleby miał kawałek schabowego. Etyka nie przemówi do przeciętnego Kowalskiego, bo on ma gdzieś etykę, moralność, go nie interesuje. Jeden drugiego by za 30 groszy by sprzedał, zniszczył. Taką mają etykę przeciętni ludzie. Mają ją po prostu gdzieś, mają gdzieś, co się dzieje ze zwierzętami. Takim można by było 100 lat mówić o, o prawach zwierząt, oni to mają po prostu w nosie. To dociera tylko do nielicznych, najbardziej wrażliwych, najbardziej takich, można powiedzieć, delikatnych osób. To jest kwiat społeczeństwa najlepsi. To jest może do 15% takich ludzi, do takich to dotrze. Natomiast etyka do większości społeczeństwa takiej zwykłej, obrzydliwej hołoty nie dotrze. Oni są mordercami. Tacy mięsożercy, jak wybucha wojna, to jeden drugi, jak potem mordują, są ludobójstwa, rzezie. Zwykli Niemcy w trakcie wojny, powiedzmy jacyś rzemieślnicy, urzędnicy, nauczyciele Zamieniali się w morderców, którzy masowo zabijali po tysiące osób na jednostkę Taki Niemiec potem dostawał mundur, karabin i on potrafił w takich masowych ludobójstwach Żydów Kilka tysięcy osób zabić, setki osób i tak dalej, były szwadrony śmierci Oni tam wstępowali, nieliczni tylko odmawiali, większość chętnie zabijała Większość obywateli Konga czy Rwandy zabijało, mordowało z wielką przyjemnością, opisywało, jak to ćwiartowali zwłoki itd. No tacy są ludzie. Nie można ukrywać faktów. Ich etyka nie będzie interesować. Oni mają etykę gdzieś. Ekologię to tym bardziej mają gdzieś. Ekonomię no, to też mają gdzieś. No, on ma gdzieś, że jego schabowy wymaga takiej ilości produkcji itd. On chce zjeść. Natomiast jedyny aspekt, który może ruszyć większość społeczeństwa, to byłyby wyniki zdrowotne. Jego nawet nie będzie interesować, że dieta wegańska może być kolorowa, jeżeli jego też jest kolorowa, nie? On ma swoją rybę po grecku, on ma to, a mu się zmieniać nie chce, on się ruszyć nie chce. On chce, żeby było jak jest, jemu jest wygodnie, on będzie śmierdział, będą mu gniły jelita, ale mu jest niby dobrze w jego odczuciu. On się nie ruszy. Jedynie co by mogło ruszyć to fakt, że jeżeli weganin będzie żył 130 lat, a, a taki mięsożerca 70 lat, czy jeżeli społeczeństwa będą od jeszcze bardziej wzrastać i dojdzie do 2 metrów, no to wysyp chorób będzie potworny u tych ludzi. Choroby serca, nowotwory, cukrzyca, otyłość, to wszystko będzie się u nich rozwijać gigantycznie. I tutaj weganie zdrowotnie będą świecić potwornie. To może nawet wyjść, że przeciętny Kowalski będzie żył 50 lat, a weganin 130. No to powiedzmy przy takich skokach żywotności i zdrowia, no to ja myślę, że to będzie chyba jedyny argument, który trafi do przeciętnego Kowalskiego. Moralność, etyka nie, chociaż i tutaj... Dałoby się coś zrobić, bo jednak ten internet, najbardziej jeszcze młodzi są nieprzegrani, bo stary to już jest tak zniszczony, tak zakłamany, że już do niego nic nie dotrze. Chociaż kwestia jest taka, że jednak kanibalizm koniec końców został kilka tysięcy lat temu usunięty. Poprzez dziesiątki, setki tysięcy lat większość społeczeństwa traktowała kanibalizm jako coś fajnego, nie, jako coś koniecznego, potrzebnego. I koniec końców coś się przetarło w tych chorych głowach. Jakieś tam etyczne rzeczy, jeżeli by wychowywać młodych, dałoby się osiągnąć. Ale to jest tylko jeden z aspektów. Najważniejszy to jest aspekt zdrowotny. Kwestie ekologiczne, ekonomiczne mogą mieć znaczenie, jeśli społeczeństwo zauważy, że zasoby przyrodnicze się kończą i zacznie dochodzić do głodu, do biedy, czyli zacznie czegoś brakować. To też by mogło mieć znaczenie. Wszystkie te cztery aspekty – etyczny, ekologiczny, ekonomiczny i zdrowotny – mogą doprowadzić do tego, że 100% społeczeństwa stanie się wegańskie, roślinożerne i w ten czas fermy, farmy znikną i będzie to oczywiście korzystne dla społeczeństwa dość bardzo. Będzie to poprawa. To będzie na miarę tego, co osiągnięto, kiedy usunięto kanibalizm. Nie. Też kwestia niewolnictwa dzieci, emerytur, rent – to też są poprawy. I tutaj weganizm może być kolejnym aspektem pozytywnym. I teraz rozważmy kwestię weganina jako mistyka. No bo jeżeli mistyk był prehistoryczny, ateizm rozwinął się na dobre w XX wieku jako chory darwinizm. Wcześniej gdzieś tam jacyś filozofowie greccy już zaczęli ateizować. Niemniej jednak człowiek był albo szamański, albo wcześniej mistyczny. A mistyka jest to próba przełamania się przez normatywną projekcję, jaką jest owładnięty człowiek. Różne badania wskazały na to, że rzeczywistość jest o wiele bardziej skomplikowana i złożona niż my to postrzegamy. Obliczono mniej więcej, że wielomateria kwantowa składająca się z tych najmniejszych cząstek rzeczywistości, protonów, elektronów i tak dalej, atom, potem to jeszcze się dzieli na kwarki i jeszcze jest teoria strun, że to mniej więcej zawiera około 10 do 500 potęgi wymiarów i możliwości, to jest potworna liczba. No i nasze zmysły są w stanie dostarczyć tylko 11 milionów informacji z tego. Tu jest 10 do 500 potęgi, my tylko 11 milionów widzimy, czyli już jest gigantyczne uproszczenie rzeczywistości wielowymiarowej przez same zmysły. Wiadomo, że nasze zmysły, na przykład uszy, nie są w stanie postrzegać podprogowych dźwięków, zarówno subbasów, jak i subwysokich. Nie słyszymy tego. Nasze zmysły tego nie dostarczają. Nasze oczy mają własną, unikatową, jak na gatunki, projekcję kolorów. Każde zwierzę ma inne kolory. Nasze zmysły, uszy, węch tworzą jakiś tam swój urojony światek, co polega na gigantycznej redukcji rzeczywistości kwantowej, której my nie dostrzegamy. Nasze zmysły sobie urajają. Ale jakby tego było mało, no to te 11 milionów informacji nasz mózg jest w stanie przetworzyć na jakieś... 200-300 na sekundę. Potem nasza pamięć to wszystko jeszcze przepuszcza, gdzie czasem do 99% tego, co my widzimy, odtwarzane jest z pamięci. No my patrzymy na przykład przez okno i co my widzimy? Drzewo, dom, samochód, wszystko wyuczone w języku polskim, pojęcia, które są z pamięci odtwarzane, a tylko w jakichś kilku procentach ze zmysłów a zmysły są zredukowane, te 11 milionów do 200 informacji, a zmysły redukują 10 500 zer, to jest redukcjonizm. 11 zer. I teraz my w tym urojonym świadku wydaje się, że jesteśmy już bez wyjścia, że musimy w nim tkwić do końca. Pierwsze 6 lat dziecka najbardziej kształtuje ten sposób postrzegania świata, sposób odczuwania, myślenia itd. To jest wszczepione przez rodziców, przez szkoły, przez media, przez kler my postrzegamy bardzo stereotypowo mamy swoje wizje swoje urojenia swoje wierzenia i nic poza tym nie postrzegamy potem jak badano mózg człowieka dzieli się go na dwie półkule lewą i prawą prawa odpowiada bardziej za takie myślenie abstrakcyjne filozoficzne mistyczne a lewa za takie bardziej racjonalne takie prymitywne i co się okazało jeżeli prawa półkula ulega uszkodzeniu to lewa półkula zaczyna dość mocno oszukiwać, konfabulować. Na przykład, jeżeli prawa półkula jest uszkodzona, to lewa półkula jest w stanie tak oszukiwać samą siebie i innych, mówiąc, że ta lewa strona nie jest sparaliżowana. Może na przykład mówić, ta ręka nie jest moja, ta sparaliżowana, ja nie jestem sparaliżowany. I tak ci ludzie, oni są chorzy właśnie, ci, którzy nie mają działania tej prawej półkuli, że po prostu potrafią konfabulować, kłamać. I badacze doszli do wniosku, co jest oczywiście słuszne, że my przez całe życie tak konfabulujemy, oszukujemy, upraszczamy. Jeżeli na przykład czegoś nie rozumiemy, jesteśmy w stanie to uprościć, aby sobie ułatwić. Czyli cały czas ta lewa półkula jest jakby taką małą kłamczuszką, którą prawa półkula troszeczkę koryguje i to tak się maskuje. U tych ludzi chorych to bardzo dobrze widać, to my nawet jesteśmy w stanie zauważyć, jak potrafimy oszukiwać. No i właśnie na tym to polega, że już badając tą lewą półkulę można powiedzieć, że człowiek nie tylko nieskończenie mocno redukuje doświadczenie poprzez zmysły mózg i pamięć, ale też po prostu ją zakłamuje przez lewą półkulę, przez kłamstwa. Czyli człowiek jest generalnie kłamcą i nie umie z tej pułapki wyjść. Jedynym sposobem jest mistyka. Mistyka powoduje, że wyłamujemy się z tej normatywnej projekcji. Wchodzimy jakby w alternatywne rzeczywistości, które są abstrakcyjne w stosunku do tego, co nauczyliśmy się, do swoich fantazji. I koniec końców możemy osiągnąć tak zwaną nirwanę, czyli stan, w którym już wyłamujemy się z normatywnej projekcji. Uwalniamy się. I to jest prawdziwa mistyka. Mistyka, która jest nauką. No bo na przykład taki zwykły darwinista, ateista, jemu się wydaje, że on wszystkie rozumy pojad, że my pochodzimy od małpy, nie ma Boga, nie ma nic. A on tkwi tylko w tym swoim urojeniu, jego tego po prostu nauczyli, wytrasowali, on gada głupoty, on nie jest w stanie się z tego uwolnić. On jest kłamcą, u niego lewa półkula działa, bo mistyka jest bardziej sprawą, lewa półkula działa na całego, żyje w kłamstwie, żyje w oszustwie, wszystkie swoje urojenia, hipotezy uznaje za dogmaty, jak kościół katolicki. I taki kłamca, oszust, on będzie mówił, że on jest nieomylny wszechwiedzący, jak już zostało zbadane, że zarówno zmysły oszukują, nasza pamięć zwodzi, oszukuje. To jest pierwsze sześć lat kłamstw, które się nauczyła, które zostały wytresowane w szkole, w mediach, przez kler i przez rodzinę. Mistyk jest w stanie się wyrwać z tej normatywnej projekcji, osiągnąć stan mistycznej abstrakcji, bycia ponad tym wszystkim, ponad swoimi myślami. Dlatego w mistyce stawia się silny akcent na to, że my jesteśmy ponad myślami, że myśli przejawiają się, my postrzegamy, że myśli się pojawiają i znikają, ale my je tylko obserwujemy jakby z dystansu. Przestajemy być myślami, przestajemy się utożsamiać z ciałem i myślami, bo nimi nie jesteśmy, nie jesteśmy ani myślami, ani ciałem. One się tylko przejawiają. Przejawiają, a my jesteśmy jak gdyby ponad tym wszystkim. Coś, co się tylko przejawia, co my nie uznajemy już za swoje ja. Bardziej nasze ja to wszystko, co widzimy, łącznie z innymi, oni też są jakby naszymi cząstkami ja. Stajemy się zjednoczeni z wszystkim, wszystko traktujemy jako tylko przejawy własnej projekcji i ponad tym tkwimy w abstrakcji. To jest pojęcie o wiele bardziej naukowo, mistyczne, prawdziwe, faktyczne. Potrafimy się rozwijać, zmieniać swoje myślenie. Gdzie darwinista spotka, no to on przez 50 lat się kompletnie nie zmieni. On potrafi gadać te same brednie, on potrafi być taki zastały, skostniały, zdogmatyzowany, wytresowany. Mistyk nie, mistyk po tygodniu może się totalnie zmienić, poprzez doświadczenia i tak dalej. Różne transy, różne doświadczenia, wyciszenia. To wszystko daje silny progres, silny rozwój. Taki powinien być weganin, bo weganin, który jest mistykiem, o wiele łatwiej może elastycznie też podchodzić do swojego całego życia, myśli, do zmiany diety. Jego nie będzie obchodzić, żeby było smacznie. On będzie ustawiał się pod to, aby było zdrowo. aby było jak najbardziej optymalnie dla organizmu. Smak się potrafi dostosować do tego, co jest zdrowe. Jeśli człowiekowi służy jakiś pokarm, to kubki smakowe się bardzo szybko do tego dostosują. Będą chciały spożywać ten produkt. Ja na przykład na początku, jak zacząłem jeść nasiona chia odmaczane z płatkami owsianymi, no to takie trochę gorzkałe mi się wydawało. Ale teraz już mi bardzo smakują. To się wszystko jest w stanie dostosować. Dlaczego? No bo jeżeli człowiek jest mistykiem, staje się bardzo elastyczny i może tą dietę czynić coraz bardziej zdrową. I właśnie, zdroworiański weganizm najbardziej jest łatwo osiągnąć, jeżeli jest medytacja, wyciszenie, odsłuch muzyki itd. Syria Umm Syria. Syria. Syria. Syria. Syria. Syria. Syria. Nie. Dlatego wegaństw i mistyka powinny iść w parze. Zresztą, jeżeli uniwersytety przez tyle lat szczuły atakowały wegan, twierdząc, że dzieci wegańskie będą się rodzić uszkodzone płody, że weganie mają niedobory białka, że weganie mają niedobory żelaza, mnóstwo kłamstw i bajeczek, i oni są zazwyczaj darwinistami, no to tutaj już pokazano, że jest jakaś opozycja pomiędzy weganizmem i mistyką, a darwinizmem i szkółkami, uniwersytetami, które już się tak skompromitowały, że dla mnie one nie mają żadnego autorytetu. Najpierw twierdzono, że białko jest tylko w mięsie. Potem ci oszuści w garniturkach twierdzili, że może jest w roślinach, ale to z roślin jest niewartościowe, bezwartościowe. Potem ci oszuści w garniturkach z uniwersytetów twierdzili, że jeżeli pewne białka z roślinne się połączy w odpowiedni sposób, no to już będą wartościowe. Dzisiaj się już twierdzi, że jeżeli nawet w ciągu 24 godzin, czy tam 12 godzin zje się białka z różnych grub, no to one się już pouzupełniają, te ilości aminokwasów. Czyli nie, po prostu nie ma niedoborów białka na diecie wegańskiej. Większość wegan, którzy spożywają odpowiednią ilość pokarmu, dostarczy sobie te 33 gramy na 55 kg organizmu. Tak mniej więcej od 0,5 grama do 0,9 grama jest potrzebny na kilo organizmu. No to ja liczyłem, że na moje 55 kg dostarczam sobie jakieś 70 gram białka, czyli za dużo. I spożywam... Takie rodzaje białek, że one się uzupełniają, aminokwasy. Nawet gdyby się nie uzupełniały, to ja i tak mam białka za dużo. Na szczęście jest to białko roślinne, a więc nieszkodliwe dla organizmu. Weganie nie jedzą jednego rodzaju białka, jedzą różne białka roślinne. One tworzą zrównoważoną ilość aminokwasów. Bo mniej więcej, jeśli chodzi o te aminokwasy niezbędne białkowe, one są praktycznie, że biorąc prawie we wszystkich roślinach, ale ich proporcje są odmienne. Ale jeżeli ja w jednym dniu zjem strączki albo coś ze zbóż, na przykład płatki owsiane i jakieś tam orzechy, no to to się wszystko uzupełni. Ale nawet gdyby tak nie było, że ja jem różne rodzaje białek, co jest nieuniknione na naszej diecie, to sama soczewica już wchłania gdzieś jakieś 70-80% białka. To to już wystarczy. Okazało się, że mięsożercy przeciętnie zjadają 3-4 razy więcej białka niż potrzebują, a to powoduje potworne straty dla ich organizmu. Wszelkie nadmiary są gorsze niż niedobory. Głód mniej zniszczy niż nadmiar białka. Czyli badając bajeczki o białku i niedoborach wegan, dzisiaj wiemy, że są one kłamstwem. Tak samo dzisiaj pewne sugerowanie, że trzeba suplementować kwasy omega-3 mogą być takim samym kłamstwem jak kwestia białka. Kwestia wapnia, że mleko jest niezbędne, no to już jest ośmieszone przez to, że udomowienie zwierząt to jest jakieś na dobrą sprawę ostatnie tysiące lat, a większa ilość nabiału to jest dopiero XX wiek, kiedy weszła produkcja przemysłowa. Teraz już ludzi stać na ten nabiał w ogromnych ilościach. Wcześniej to były tylko roślinki. Tak jak u małp i ludzi prehistorycznych musiało wystarczyć i wystarczało, jeśli chodzi o wapno. Żelazo to już nawet nie mamy o czym mówić, bo tu już mówiłem o wegetarianach i tak dalej. Wszystkie kłamstwa, które głosiły uniwersytety, koniec końców zweryfikowała, rzeczywistość negatywnie. I tak oszuści w garniturkach nie mają żadnego autorytetu. Im nie można wierzyć w nic. Oni na początku weszli w tak zwane szkalowanie weganizmu jako najgorszej diety i itd. I to przez lata uprawiano. Niedobór białka, niedobór wapnia, niedobór wszystkiego, że dieta roślinna jest nie do zbilansowania, musi być niedobór tego, tamtego, tego. No ale niestety, życiorysy wielu wegan i zdrowia itd. tak bardzo się kłóciły z tymi kłamstwami, a dostęp do internetu sprawiał, że tych informacji nie dało się cenzurować, że zostali kompletnie ośmieszeni ci ludzie. Więc uniwersytety weszły na inny sposób. Już nie mówimy o weganach, że to jest najgorsza dieta, już, już nie gadamy, tak? Ale tam próbujemy sączyć jad odnośnie kwasów omega-3, B12, witaminy D, coś tam, coś tam jeszcze tak sączyć. Ale niestety, my musimy zważyć na 100 lat ostatnie działań uniwersytetów, tego co oni mówili, robili. Skompromitowali się w tylu dziedzinach, jak na przykład determinizm genetyczny. Sam darwinizm, jako hipoteza jest nieudowodniony, oni twierdzą, że jest udowodniony. Mnóstwo jest tych rzeczy, które oni głosili. Przecież oni nawet cukier byli w stanie chwalić i papierosy jako zdrowe swego czasu. Dopiero po jakimś czasie im się poprzecierało w tych chorych głowach uniwersytety są opóźnione jakieś 100 lat w stosunku do niezależnych badaczy i poszukiwaczy. Tam się nie liczy, prawda? Tam się liczą różne wpływy interesów, różne kompromisy. Ministerstwo Edukacji jest powiązane z Ministerstwem Rolnictwa. Są układy korupcyjne z korporacjami wielkimi, na Białowymi. Tam się liczy interes, kariera, stołki. A wiedza jest traktowana po macoszemu, więc nic dziwnego, że oni są zawsze 100 lat do tyłu. Niedobory białka już żeśmy przeanalizowali, jakie oni wygłaszali w farmazony i to przez tyle lat potrafili głosić. Co do niedoboru żelaza na diecie wegańskiej, to już mówiłem, wystarczy zobaczyć na 500 milionów wegetarian w Indiach, by zobaczyć jak oni mieli zapętlone mózgi ci ludzie ze szkółek I jak my mamy im wierzyć. Ja myślę, że szkółki osiągnęły już taki poziom autorytetu, jaki ma u większości społeczeństwa kler katolicki. Z tym ich polowaniem na czarownice, że grady i burze wynikają, bo czarownice puściły urok, choroby się biorą od y, uroków, czarownic, a nie na przykład, od bakterii zarazków. No to już zostało ośmieszone ten kler i tak samo szkółki. Szkółki już są na mniej więcej na tym samym poziomie media, klery, uniwersytety, no to jest po prostu już degradacja i, i całkowite ośmieszenie się, szczególnie w kapitalizmie, gdzie to jest poddane pieniądzom, karierom i tak dalej, to tutaj już możemy tylko po prostu się śmiać i traktować z dystansem to, co oni mówią. Najgorsze jest to, że oni mają kasę na badania i niestety coś tam od nich możemy wziąć. Ale musimy poddać to bardzo silnej selekcji, przesiewać, oddzielać plewy od ziarna. Niektóre badania na weganach pokazali z Uniwersytetu Lamalinda na Adwentystach itd. OK. Stowarzyszenia Dietetyczne Amerykańskie, Kanadyjskie dość pozytywnie się wypowiedziały o diecie wegańskiej i to też jest OK. Tutaj widać, że jakieś tam czynniki spowodowały, że w miarę uczciwie podeszli do tej diety. Niemniej jednak, my musimy mieć lekcje. Tak jak kłamali z białkiem, tak mogą kłamać z innymi rzeczami. Nie można wierzyć uniwersytetom, szkołom, nie można podkładać głowy pod topór. Weganizm musi się rozwijać samoistnie, niezależnie. Wegani muszą tworzyć społeczności, nawzajem się od siebie uczyć. To jest dobry kierunek. 50 lat dłużej będziemy żyli, będziemy zdrowsi, to już nam żadne uniwersytety nie zaszkodzą. Społeczeństwa mięsożerne będą się degradować w zdrowiu, my będziemy się rozwijać pozytywnie. My musimy dbać o aspekt zdrowotny. A szkółki to musimy traktować z dużą dozą ostrożności. No to właściwie tyle. Do widzenia.